Infra, w radiu Wolne Media. Witam Piotrka Cielebiasia, redaktora naczelnego serwisu Infra. Witam, Cześć witam. Piotrek. Ja jestem Michał Kuśnierz, Infra Warszawa, a nad sprawami technicznymi prawo audycji trzyma Marcin Popek, z Infry Sandomierz. No więc Piotrze, to... Dziś podejmiemy ciekawy, ale też kontrowersyjny temat. Mianowicie zagadnienie tak zwanej transkomunikacji, czyli mówiąc wprost, kontaktów z duchami. Czy są to rzeczywiście duchy, czy, czy nie, to pozostaje otwartą kwestią, do czego myślę, że jakoś jeszcze się ustosunkujemy później. Natomiast sprawa wymiana tak, że człowiek w zasadzie od zarania dziejów podchodzi do śmierci w sposób szczególny i zastanawiają się zawsze, co, co się dzieje po tamtej stronie, kiedy już odejdziemy. I kiedy ktoś z najbliższych opuszcza, że tak powiem, nasz świat, niezależnie od tego, jak powyznajemy religię czy światopogląd, oczekujemy pewnych znaków czy sygnałów od tej smarłej osoby. A zresztą chyba każdy tam w dzieciństwie, czy we wczesnej młodości jakoś eksperymentował z tak zwanym wywoływaniem duchów, talerzykami itd. No i pewnie z różnym efektem. A tymczasem dzisiaj to w zasadzie poważni naukowcy podjęli wyzwanie z badania tego zjawiska, przeprowadzając różnego rodzaju eksperymenty i czasem dochodzą do różnych zaskakujących wniosków właśnie chciałem zapytać Grzegorza o to, bo on się trochę tym parał właśnie tego rodzaju doświadczeniami no niestety tego nie ma natomiast ty Piotrze, ostatnio zresztą napisałeś artykuł na przykład o eksperymentach ze Skoll to może być coś o tym powiem tak, ja tutaj jeszcze dodam że kwestia jest niezwykle ciekawa ale też niezwykle kontrowersyjna bo wiem, jak powiedziałeś dawniej Yy, przywoływanie duchów, czy wywoływanie różnych yy, pokrewnych im zjawisk było domeną magów yy, czy, czy cudotwórców, a potem w XIX-XX wieku mediów. Yy, sami pamiętamy na przykład, mhm. że yy, legendy z dziejów Polski, kiedy to król polski za pośrednictwem jednego z alchemików miał zobaczyć prawda, ducha Barbary Radziwiłów. To potem w wieku XIX-XX przebrało znacznie bardziej rozwiniętą formę pod, prawda, pod wpływem spirytyzmu, pod wpływem różnych nauk. A dziś, kiedy już ten mediumizm zanikł, kiedy już nie mamy do czynienia często, bo nie wiadomo czemu media siedzą, siedzą cicho. Mamy dzisiaj do czynienia jedynie z opowieściami, prawda, rodzinnymi zwykle, czy czasem jakimiś relacjami o nawiedzonych domach, ale musimy wiedzieć, że były osoby takie jak dr Stevenson, o którym powiemy, jak eksperymentatorze Skoł, którzy poszli o krok dalej na, w kwestii zrozumienia tego, co się dzieje z człowiekiem po śmierci. Myślę, że każdy powinien znać, a przynajmniej wiedzieć, czym zajmowały się te osoby, bowiem taka wiedza znacznie wpływa na nasz światopogląd. Tylko musimy jeszcze zaznaczyć tutaj, że istnieje kilka szkół pojmowania zjawiska, jakim są duchy, od tego typowo spiritystycznego, po okultystyczne, paranormalne, prawda, naukowe i religijne. Nie wiem, tak. czy, czy starczyłoby nam czasu, żeby zaprezentować wszystkie. Dzisiaj skupimy się jedynie na kilku postaciach, kilku kwestiach, kilku ważnych pytaniach. No i jeszcze na koniec może powiedzmy, że wszystkie kwestie, które dzisiaj poruszymy, wszystkie tematy znajdziecie na naszej stronie infraorg.pl w dziale Życie po życiu. Zapraszamy. No właśnie, dokładnie. To może powiedzmy po prostu, czym jest ten duch. Znaczy, to ma być e, jakaś część e, nas, czyli w sensie człowieka, która e, jest po prostu nieśmietalna i po śmierci działa fizycznego w jakiś sposób e, dalej trwa. Tak, masz e... rację, ale mm, przerwę Ci tutaj, bo nie możemy określić, czym jest duch, bo każdy z nas widzi to inaczej. Możemy tylko powiedzieć, jak poruszane tutaj już różne ze szkół różni widzą ten temat ducha. No myślę, że każdy wie, przynajmniej jak w w dominującej u nas religii chrześcijańskiej wygląda sprawa duchów, czy sprawa prawda, znaków, tak zwanych municji przekazywanych z drugiej strony. Natomiast są inne stanowiska, na przykład spirytystyczne, które Uznaje po części na przykład gradację bytów, od najniższego do, do, do, do wysokich, do najwyższych, prawda. To, to stanowisko spirytystyczne, ono się wyłoniło. No, trudno powiedzieć kiedy. No. Najwięcej chyba uwagi przyciągnął taki spirytysta Alan Kardec. On napisał taką bardzo znaną książkę, dość kontrowersyjną, Księga Duchów oraz Księga Mediów. I właśnie ten spirytyzm dość opiera się na tym, co mówił on. I właśnie jak już mówiłem, gradacja bytów, komunikacja, ciągłe doskonalenie oraz przede wszystkim pojęcie tej istoty najwyższej, która tam kieruje tymi duchami, albo inaczej, nie kieruje duchami, tylko jest... To wygląda jak schody. Od najmniejszego ducha, prawda po najwyższą istotę, jakby ducha duchów, czyli, czyli Boga. To jest spirytyzm. To, jest, to są wszystko tamtejsze terminy i pojęcia. Natomiast jeszcze okultyzm wchodzi w grę, prawda? Czyli najkrócej mówiąc, okultyzm wskazuje nam na istnienie w człowieku kilku ciał różnej natury, od eteryczną, poprzez astralną, tutaj może nie będziemy się w to wgłębiać, kiedy jedna umiera, druga ma możliwość działania. Kiedy jedna jest uśpiona, druga może prawda podróżować. I ten duch właśnie byłby którymś z tych powłok. Tym, tym bardziej, że niektóre z nich według yy, prawda, też różnych systemów yy, myślenia, yy, te różne ciała posiadają różne wartości. Niektóre mogą oddziaływać prawda, materialnie, inne nie. No i mamy stanowisko naukowe, czyli to któremu chyba poświęcimy najwięcej uwagi, bo zarówno Stevenson, dr Stevenson, jak i inni współczesni badacze właśnie próbowali udowodnić, skąd bierze się w nas tego rodzaju... No można nawet powiedzieć, że skąd wywodzi się samo pojęcie ducha oraz dlaczego dochodzi na przykład do manifestacji poltergeistów, czy w ogóle możemy łączyć tak zwane poltergeisty z tym ze zjawiskiem mediów, przez które przemawiają duchy. To są bardzo skomplikowane sprawy. Myślę, że nawet nie na jeden odcinek, ale dziś poświęcilibyśmy prawda, ten czas na podkreślenie pewnych zjawisk, narysowanie takiego prostego. No właśnie. Bo ja myślę, że tutaj każdy, kto się zainteresował tym tematem i pewnie nas słucha, to przede wszystkim chodzi mi o jakieś dowody. I tutaj myślę, żebyśmy wyszli po prostu od tego, że znaczy od czegoś to zaczęło. Mamy całą serię doniesień, relacji osób, które powiedzmy przeżyły kliniczną. I zadziwiające jest to, że te relacje zazwyczaj się pokrywają. Te opowieści o powiedzmy tej drugiej stronie. Później y, niektóre osoby, również naukowcy, znaczy zaczęli jakby to bardziej dogłębnie badać. Y, używając różnych metod. Masz rację, ale tutaj ze zjawiskami z pogranicza śmierci, tak zwanym NDE, y, czyli inaczej stanami bliskimi śmierci, sprawa jest bardzo skomplikowana, mm -hmm. bo y, właściwie jak, jaką, jakie dowody otrzymujemy? Otrzymujemy zwykle podobne historie, mniej lub bardziej um, wesołe, optymistyczne. Um, najczęściej już mamy chyba taki stereotyp takiej historii, czyli tunel białe światło, prawda? Tak, tak. E, czy tam spotykanie jakichś e, znajomych zmarłych. Krewnych. Natomiast e, do tej pory. Nie udało się uzyskać przekonujących dowodów. To może jest dowód dobry w kwestii w sferze kulturalno-religijnej. Tak bym to nazwał. Te odpowieści bardzo dobrze oddziałowują, bardzo dobrze hmm, prawda, wpływają na nas. Dają nam Oczywiście. jakąś otuchę, ale nie udowodniono do tej pory, że to co się dzieje z człowiekiem w tym stanie jest zjawiskiem realnym. Główne pytanie, na które starają się odpowiedzieć właśnie ci naukowcy, to czy opowieści o tunelu, światłach, świetnych postaciach są zjawiskami rzeczywistymi, czy są po prostu wytworami no, ograniczonego mózgu, ograniczonej świadomości. To jest cały problem ze zjawiskiem NDE, myślę. Taki chyba najbardziej sztandarowy przykład, kiedy uważa się, że uzyskano jakieś dowody, to jest tak zwany przykład Pam Reynolds amerykańskiej piosenkarki, która podczas poważnej operacji doznała właśnie zjawiska NDE. Ona dostarczyła bardzo obrazowych, kolorowych opisów tego, co się działo z nią na, na sali. Nie mogła tego wiedzieć, nie będąc świadoma. I to jest uważane za jeden z najlepszych przykładów. Natomiast ich jest cała masa. Ja myślę, że o znacznej części po prostu jeszcze nie wiemy. Tak, no, no wiesz, ja nawet słyszałem o takim eksperymencie, który na własną rękę przeprowadził pewien chirurg, przynajmniej w roku, który po prostu nad stołem operacyjnym, na lampie, która powiedzmy oświetlała pacjenta, położył tam jakąś maskotkę czy coś takiego, Później oczywiście pacjent znaczy przeżył operację właśnie po, po objawach śmierci klinicznej i później jak chirurg się właśnie go pytał czy coś widział i tak dalej, no to właśnie powiedział, że widział u siebie unoszącego się jakby nad własnym ciałem i właśnie dostrzegł tą maskotkę nad stoją operacyjnym, której nie mógł widzieć po prostu od dołu, nie mógł o niej wiedzieć. Tak, kolejne tylko jest sporo. Kolejnym takim ciekawym aspektem ludzi, którzy przeżyli te zjawiska z pogranicza śmierci jest fakt, że zachodzi w nich bardzo głęboka przemiana. Otóż, jak powiedział jeden z badaczy tego zjawiska, dr Mario Boregard, ludzie ci posiadają coś w rodzaju innego mózgu, to znaczy ich horyzont znacznie się poszerza na kwestię natury duchowej. I teraz możemy prawda, toczyć nieustanne boje o to, czy rzeczywiście zjawiska bliskiej śmierci są realne i czy udowadniają nam, że życie po śmierci trwa i to w prawda, bardzo eleganckiej formie, ale równie dobrze możemy, nie potrafimy zaprzeczyć temu, że są to stany umysłu bo właściwie o tym organie nie wiemy jeszcze wszystkiego a szczególnie tego jak on oddziała w sytuacjach krytycznych w sytuacjach ograniczonej prawda, świadomości to właściwie też tak. pokrywa się z, z eksperymentami, z osobami które posiadają zdolności mediumiczne, bo właściwie to nie wiemy czy właściwie widzicie już panuje takie przekonanie graniczące z pewnością, że zjawiska poltergeistów, czyli jeśli może ktoś nie pamięta co to, czyli tak zwanych hałaśliwych duchów, w przypadku których w nawiedzonych mieszkaniach dochodzi do hałaśliwych manifestacji wręcz hmm. yy, prawda, groźnych, przedmiotami. tak dalej. Dokładnie. Czy one, one już dzisiaj uważane są za swego rodzaju eksterioryzację yy, jakiejś wewnętrznej siły? To jest sprawa pełna prawda tajemnic i zagadek. Mhm. Ale to właśnie może przejdźmy do, już do tych konkretnych jakby badań. Bo przecież ty się cały szereg naukowców. E, tak jak wspomniałem na początku, no chociażby eksperyment ze Skoldzie. E, bodajże była czwórka medium, tak? Medium? Tak, czwórka. E, Którzy w zasadzie pracowali pod okiem grupy naukowców, którzy jakby badali to wszystko od, od środka. Tak. Czyli jakby pilnowali, czy nie zachodzi, znaczy nie, czy nie dochodzi do jakiegoś tak, to jest A tam efekty były dosyć niewiarygodne. Tak, dokładnie. Efekty były niewiarygodne, wręcz nawet stokujące do tego stopnia, że eksperyment z kolei jest dość mało znanym karton dziejów prawda, w kontaktach ze światem. Ja to chyba dlatego, że seansy spirytystyczne straciły znaczenie, straciły medialny poklask w naszych czasach pod koniec XX wieku. Natomiast o eksperymencie. Uczestniczyła w nim czwórka mediów prawda, zgromadzonych właśnie w piwnicy Domów Szkoł początkowo próbowano nawiązać kontakty. Tu jest taka właśnie sporna kwestia, jak odczytać zamiary tych ludzi, czy to rzeczywiście była próba definitywnego udowodnienia, że są w kontakcie z, z zaświatami, z, innym, z innymi bitami, a prawda, pojawił się cały szereg takich bardziej, nazwę to, filozoficzno filozoficznych dygresji. No i tutaj możemy się, prawda, pokusić o, o jakieś kwestionowanie eksperymentu, ale ogólnie efekty mówią same za siebie. Ale były materialne efekty przecież. Tak, o, o, odbywało się to wszystko w ten sposób, że media gromadziły się wokół stolika, często z, w towarzystwie widzów, najczęściej w towarzystwie badaczy, których było kilku. Oni byli wszyscy z Towarzystwa Badań nad Zjawiskami Paranormalnymi. Większość z nich posiadała tytuły naukowe. Byli także magicy, którzy prawda, sprawdzali, czy media nie próbują oszustw, ani innych tego typu trików. Ostatecznie... To znaczy magicy, magicy zawodowi, że tak powiem, czyli... Zawodowi magicy z długoletnim wrogie, wykonują triki. Tak. I wśród efektów, które udało się wywoływać na seansach, były m.in. tajemnice tańczące kule światła pewnej zmaterializowanej energii, które prawda, podlatywały do widzów, wykonywały dziwne ewolucje, ale to jeszcze, był nie, to jeszcze nic. Takim najbardziej szokującym chyba aspektem były aporty, czyli samoistne pojawianie się różnego rodzaju przedmiotów, prawda, od drobnych po duże, a czasem po m, nawet żywe stworzenia, ale nie pamiętam, czy to było w eksperymencie ze Skol, czy podczas... Na pewno pojawiały się żywe stworzenia w czasie XIX-wiecznych y, seansów. Pamiętne takie zdjęcie przedstawiające polskie medium Franka Kulskiego z y, z ptakiem nad głową zmaterializowanym w czasie seansu, prawda? To Aha. wszystko są rzeczy kontrowersyjne i, i trudno ich ocenić. Ja myślę, że dziś nie starczy nam na to czasu. Ale co do dochodziło tam przede wszystkim do... Yy, jak to ująć? Yy, media po prostu umieszczały na kliszach fotograficznych, A właśnie. które trzymały w rękach, oni albo uczestnicy eksperymentu umieszczały różnego rodzaju przekazy, dość kontrowersyjne, natury, zróżnicowane prawda, w różnych głosach, w różnych językach przepraszam, przypomina nam to dość przypadek myślografii, fotografii myślowej, znanej przede tak, wszystkim tak. na przykład z przypadku Teda Seriosa. To wszystko jest opisane dokładnie na naszych stronach. No właśnie. I w sumie jak to się zakończyło? Znaczy oni zakończyli swoją działalność, a później słyszałem, że ona była wznowiona z tym, że jakoś nie była nagłaśniana. Właśnie to... eksperymenty musiały zostać poddane ocenie. One trwały dość długo. Seans odbywały się przez szereg lat. Co do oceny, no była jednoznaczna. Osoby trzecie nie mogły wytworzyć napisów na kliszach fotograficznych, zapieczętowanych prawda, fabrycznie pod okiem ekspertów. Dlatego to, co się tam pojawiło, pojawiło się w sposób no, tajemniczy. Ponadto pojawiały się nie tylko napisy, ale również obrazy, niektóre były niektóre nie przedstawiały niczego, co da się opisać, ale część przedstawiała na przykład twarze krajobrazy i tak, tak dalej tak. jakieś miejsca Konkretne. tak kończąc, kończąc ocenę eksperymentu możemy powiedzieć tylko, że nie, nie zyskał yy, odpowiedniej oprawy nie, nie, nie zyskał odpowiedniego nagłośnienia bo myślę, że jest wart tego żeby mhm. więcej osób dowiedziało się o tym, co się wówczas wydarzyło przypominam, że w eksperymencie można przeczytać u nas na, na stronie tak, dokładnie ale tu mówiłeś o tym, że osoby jakby sytuacji naukowymi tym się zajmowały i w zasadzie yy, nie znajdowały że tak powiem racjonalnego wytłumaczenia jak to się dzieje znaczy, w on sposób oni, powiedzmy... ani magicy i właśnie pojawia się nam pytanie dlaczego to się dzieje, czy to co zachodzi jest rzeczywiście wynikiem działania tych istot z drugiej strony ich cudownych właściwości, tych bytów z którymi kontaktują się media. Czy jest to może wynik nieznanych sił umysłu medium? Chodzi o to, że już w latach wczesnych, już na początku prawda, XX wieku pojawiały się teorie mówiące, że umysł medium tak naprawdę może eksterioryzować sobie pewne rzeczy. Może sam tworzyć myślokształty na przykład. Może sam na strukturę materii i tak dalej. Uh -huh. Dlatego, co, y, mówiąc w eksperymencie ze Skoll, musimy podkreślić jego wartość. Właśnie tak samo w tej, w tej kwestii nieznanych sił, albo drugiej strony, albo ludzkiego umysłu. Uh -huh. Tak. Jeśli chodzi o EVP, czyli to, to jest Electronic voice phenomena, czyli e, ten, fenomen kursów jest... elektronicznych. Ten tak? Czy... Dokładnie tak. Eee, trudno tak, trudno tak, powiedzieć właściwie, tak. kiedy to się zaczęło z tym, z tym nagrywaniem duchów, bo mieli, mamy do dzisiaj właściwie cały szereg osób, które twierdzą, że dokonały prawda, nagrania, na którym się ma jak ktoś zmarł, nawet istniejące grupy łowców duchów posiadają jedną z metod, Y, którą jest nagrywanie rozmów w miejscach rzekomo nawiedzonych. Do mm, prekursorów FP należeli e, Fryderyk Jurgenson oraz Konstanti Raudiwe. To byli europejscy naukowcy, którzy w różnych okolicznościach i przy użyciu różnego sprzętu, bo rozdrabnianie tego, prawda, byłoby kwestią dość e, długo by nam to zajęło. Ja myślę, że każdy z znaczy ja interesuje, to ja jak to się za... Przepraszam, że ci 4 tutaj... Słyszysz? Nie? Bo coś tutaj mi przerywa. W każdym razie z to po prostu się zaczęło od tego, że on nagrywał jakieś dźwięki w ogrodzie. Śpiewy ptaków i tak dalej. Tak, tak. I w pewnym momencie, znaczy zorientował się, że nagrał swego rodzaju rozmowy czy powiedzmy jakiś głos z tego co pamiętam to były długiego matki wołający go w imieniu w którego używała tylko ona tak potem, tak. potem to się już rozwinęło właściwie po diwem mieliśmy całą gamę innych badaczy którzy się tym zajmowali metody były dość kontrowersyjne ale i niezbyt trudne polegały na dostrojeniu prawda, aparatury zwykle przerabianej wersji dostępnych magnetofonów czy odbiorników radiowych i w ten sposób wyłapiewanie informacji o duchach. Pojawił się jednak taki problem, bowiem wiele nagrań objawia się zwykle w raczej mało spektakularny sposób. Są to, jest to szum, w którym od czasu do czasu natrafiamy na Pojedyncze dość charakterystyczny słowo. dźwięk pojedyncze słowo, jakiś szum i niektórzy nawet z badaczy starają się z tych małych dźwięków odpowiednio przerabiając je komputerowo starają się wyłuskać prawda wyłuskać znaczenie wyłuskać przekazy i tak dalej i tu się pojawia problem interpretacji tych, tych, tych nagrań bo wiem jak wiemy, każdy człowiek posiada dziwną zdolność doszukiwania się wzorców tam, gdzie nie istnieją. Tak samo jest z dźwiękami, tak samo jest z twarzami w, w różnych miejscach, prawda? Tak zwane zjawisko paraidoli. Także, tak, to może, tak, Także, tu może tak, zachodzić jakieś zjawisko paraidoli, prawda, głosowej. Tak, tak, tak. Mhm. No dokładnie, no właśnie natomiast yy... I tam pamiętam, że w tych eksperymentach z EVP to yy, no, czasem pojawiały się nawet yy, całe zdania. No właśnie i to jest drugi problem, bo jeżeli to jest kwestia tej, tej, tej o omamów słuchowych, to w jaki sposób ludzie oraz eksperymentatorzy mówią o przekazaniu, na których wypowiadane są nie tylko zdania, ale również informacje, o których wiedzą nieliczne osoby, to znaczy innymi słowy, duch potwierdza swoją tożsamość, czy to jest możliwe? No, trudne jest to do, do powiedzenia, natomiast gdyby to nie było skuteczne i nie dawało żadnych wymiernych rezultatów, to myślę, że po prostu dawno porzucono by eksperymenty z FVP i nikt by się tym nie interesował, natomiast kwestia jest na tyle ciekawa i daje na tyle hmm, dobre wyniki, że coś w tym wszystkim rzeczywiście jest. Ale wiesz, znowu nam się pojawia ta kwestia, pamiętasz jak mówiliśmy o napisach, które pojawiają się na kliszach z eksperymentu ze Eskola, albo o tak zwanej myślowej fotografii. To może być coś, coś, coś bardzo podobnego, rozumiesz? Być może ludzki mózg posiada jakieś ukryte zdolności, prawda, jakieś nie do końca poznane właściwości, które pozwalają mu oddziaływać się na tego rodzaju sprzęt. Może to jest jakaś forma telepatii, coś w tym stylu. no nie wiem jak to określić, natomiast podkreślano to już nie raz, że być może odpowiedzialna jest za to po prostu forma ukrytego umysłu, takiego, z którego istnienie nie zdajemy sobie sprawy. No właśnie, tego trochę dotyczy ta, ta moja teoria, bo yy, pamiętasz naszą rozmowę poprzednią w, w poprzedniej audycji, kiedy mówiliśmy o UFO i obcej inteligencji. I tak to sobie wiesz, myślę, czy, czy przypadkiem właśnie to też nie jest y, troszkę też z tym związane. Znaczy, czy, czy to nie jest jakiś środek wiesz, takiego psikusa już tam robionego no, powiedzmy przez... Przez tam inteligencję, coś. tak? No na przykład... Ja myślę, że Trudno, trudno tutaj, bo ta ruja jest dobra, wiesz, bo wiele osób yy, zwróciło już na nią uwagę, powiem, yy, na naszej stronie znajduje się artykuł yy, telefon od obcych, to jest dość kontrowersyjna sprawa, to jest taki mały element UFO folkloru, bowiem yy, właściwie UFO pojawiało się wszędzie, pokazywało się tu, tam, na każdy możliwy sposób, w każdy możliwy, przez każdy możliwy środek, prawda, kanał, komunikacji i tak dalej. I niektóre z przypadków mówiły o tym, że ludzie otrzymywali, tak zwani kontaktowcy, na przykład otrzymywali dziwne telefony. Jeden z nich, jedna, prawda, z osób, która otrzymywała te telefony, jeżeli sobie dobrze przypominam, Jack Safratti. Został znanym badaczem zjawisk paranormalnych. I on mówił nawet, że kiedy był dzieckiem, co jakiś czas dos dostawał dziwny telefon. W tym telefonie słychać było jedynie piski, trzaski, co w rodzaju komunikatu morsa. Na to zwróciliśmy już chyba mm, uwagę ostatnim razem, bowiem, jeżeli sobie dobrze przypominamy, to w Point Pleasant, miejscu, gdzie się objawił ten słynny Motman i cała seria zjawisk niezwykłych, Również dochodziło do podobnych zjawisk. I właśnie te telefony yy, od obcych to dziwne zjawisko, to kontrowersyjne zjawisko, dla niektórych śmieszne, to już jest zupełnie inna sprawa. Ja myślę, że EVP mm, to jest troszkę inna kwestia. Aha. Ale jak mówię, bardzo trudna, bardzo trudna do zbadania, zweryfikowania i przede wszystkim yy, wyciągania jakichkolwiek wniosków, bo nasz, y, nasze wnioski zależą od naszego światopoglądu, najczęściej religijnego, prawda? Mhm. wiele osób na przykład bulwersuje się, kiedy słyszy, że można kontaktować się z tamtym światem, który prawda, według religii ma być światem wiecznej szczęśliwości, gdzie przecież telefon nie jest nikomu do niczego potrzebny. I Właściwie, no co możemy więcej powiedzieć? Chyba nic. Ja myślę, że, że, że jakieś przyszły, um, przyszłe czasy, przyszłe okresy przyniosą nam przynajmniej trochę odpowiedzi na ten temat. No właśnie, szkoda, że za nami nie ma grzewka, to on dużo eksperymentował właśnie w tym kierunku i, i miał tam monitorze też efekty, pamiętam, że tam świetną, jakiś napis na monitorze, tejże Tak, to była... To jest taka druga strona FVP bo wiem... Eksperymentowano z, tak, eksperymentowano z różnymi rzeczami. Od telefonów, prawda, po po radio i nawet telewizor i te eksperymenty telewizyjne, gdzie na ekranie ukazują się różne prawda, sceny, czy przekazy, to tak zwane ITC. Kolejna forma tego, co określa się zbiorczym mianem transkomunikacji. Mhm. E, tak, no to może następnym razem jak się kiedy będzie, to ona mnie o swoich doświadczeniach. Kiedyś znam, na pewno powiem. Yy, jeszcze może tylko krótko byśmy powiedzieli o panu doktorze Stimęsonie, Tak, yy, który chyba największy miał wkład, prawda, w badanie tego zjawiska. Miał dość duży wkład, ale to jest już zupełnie inna kwestia, bowiem on próbował udowodnić nam, czy istnieje reinkarnacja i wędrówka dusz. Jego zadanie było szczególnie ciężkie, bowiem, jak wiemy, Europa nie jest do końca zaznajomiona z tym zjawiskiem. To znaczy może nie odbiera go tak, jak odbierają go ludzie Azji. Stevenson na przykładzie wspomnień dzieci, dzieci, przede wszystkim dzieci, bo chodziło o dzieci, spróbował udowodnić, że istnieje coś w rodzaju wspomnień z przeszłego życia. Polegało to na tym, że dzieci, niektóre dzieci, zwykle kilkuletnie, Zaczynałem mówić o całkowicie dziwnych rzeczach, które, o których po pierwsze nie mogło wiedzieć, których, których nie mogło nigdzie zobaczyć, często podawają bardzo dokładne informacje, odnoszące się właśnie do swojego poprzedniego życia, czyli na przykład jakieś dziecko mówiło mamo, kiedyś byłem tym a tym, nazywałem się tak, a tak, mieszkałem tu, a tu, a często też w kilkunastu przypadkach, no może więcej, w kilkudziesięciu przypadkach dochodziło do pojawiania się u dzieci mówiących o swych przeszłych wcieleniach, tak zwanych znamion z poprzedniego życia. Ja powiedziałem kilkunastu przypadkach, a potem zmieniłem na kilkadziesiąt, dlatego, że Stevenson to badał w szczególny sposób. Kilkanaście przypadków mogło mieć pokrycie w dokumentacji medycznej, to znaczy denat, prawda, zmarła osoba i dziecko, które mówiło, że jest odrodzonym denatem, posiadały w tych samych miejscach szczególne ślady, szczególne znaki. Natomiast hmm. reszta przypadków po prostu nie posiada dokumentacji medycznej, jako że zwykle, i to jest ciekawe, tego typu przypadki manifestowały się w Azji Południowo-Wschodniej, czyli miejscach gdzie wiara w reinkarnację jest silna. No właśnie. No cóż. A ty wiesz, w reinkarnacji? <śmiech> Trudne pytanie, więc to może jest e, jeszcze tutaj zwróćmy uwagę na Stevensona, że mm, on pociągnął za sobą całą gamę badaczy. Y, różnych osób, które zajmowały się właściwie tym samym. Tylko, że podczas gdy Stevenson był naukowcem, to osoby, które próbowały go naśladować, niekoniecznie. Bardzo często były to, byli no, to ludzie, którzy patrzyli na to przez pryzmat New Age'u to znaczy próbowali udowodnić swoją ideologię, a nie samo zjawisko istnienia przeszłych wspomnieć. Wszystkich zainteresowanych odesłabym do kilku artykułów, które są u nas dostępne w dziale Życie po życiu. Natomiast pojawiła się kolejna kwestia. Dzieci Stevensona, dzieci mówiące, że posiadają wspomnienia z poprzednich cieleń, zwykle posiadały je do któregoś roku życia, Potem te wspomnienia zanikały no i dzieci rozwijały się zupełnie normalnie. Pojawiła się teoria mówiąca, że w jakiś sposób podświadomie dzieci te absorbowały informacje, które potem po prostu odtwarzały. Teoria ta znalazła poparcie w kilku eksperymentach, które potem wykonano na osobach już dorosłych, które twierdziły, że pamiętają prawda, wspomnienia z przeszłych wcieleń. Osoby te hipnotycznie prawda prowadzano w stan, w którym zadawano im pytanie skąd wiedzą o tym, kim były. I zwykle one podawały prawda, jakieś materiały, z których podświadomie czerpały wiedzę. Materiały zupełnie nie w związku z reinkarnacją, po prostu rzeczy, na które się natknęły i podświadomie przypadkowo zapisały w swojej pamięci i co ciekawe były w stanie to odtwarzać. Co jest też jako tako powiązane z zjawiskiem prawda? i, i, i tak. wszystkim innym. To jest jedno wielkie koło skupione wokół ludzkiego umysłu, ale to już bardzo skomplikowany temat. No właśnie, czyli w sumie dochodzimy do wniosku, że zarówno duchy trójfane, jak i właśnie powiedzmy kolejne wcielenia, to być może to wszystko tak naprawdę jest kwestią właśnie naszego umysłu, naszego mózgu. To wszystko, to wszystko nie jest tak proste, jak y, niektórzy z nas uważają. Po prostu y, duchy, reinkarnacja, y, poltergeisty, wszelkie tego typu manifestacje mogą mieć jedno wspólne źródło. I to jest właśnie trudne i tak trudne też... Wsz... Tym źródłem przepraszam, że ci przerwę może być po prostu sam człowiek. Tak, dokładnie. No. Człowiek jego bardzo dziwne zdolności, a może nawet ta prosta idea istnienia że tak powiem, nieświadomej świadomości, czyli naszego drugiego ja, który zapisuje informacje, o których nie jesteśmy zupełnie świadomi. Posiada różne, często dla nas samych dziwne właściwości. Jest najbardziej adekwatna do całej sytuacji. Natomiast nie chcę tutaj żeby nas słuchacze odczytali źle albo opacznie. to znaczy yy, nie twierdzimy że to wszystko ma jakiś związek ale zwracamy uwagę na to na co mówili właśnie ci yy, o czym mówili ci, którzy poszli o ten jeden krok dalej w badaniach nad Aha. tymi wszystkimi zjawiskami trudno to, trudno to wszystko zawrzeć nawet w kilkudziesięciu minutach musielibyśmy, musielibyśmy rozgryźć każdy przypadek i każde zjawisko od, samych, od samego prawda, początku, od samego źródła. Ale polecam tutaj szczególnie książki Krzysztofa Borunie. One są bardzo wartościowe, jeżeli chodzi o to, co mówimy dzisiaj. Jeżeli ktoś chce to głębiej zrozumieć, odsyłam właśnie do tych pozycji. Dokładnie. A Ja tutaj już kończąc, także odsyłam do naszej strony, gdzie możecie dokładnie poczytać o różnych przypadkach właśnie związanych z FOP, z transkomunikacją, ze spotkaniami z tak zwanymi duchami. Także niech Ci, pierwsze i zapraszam na kolejną audycję, która prawdopodobnie będzie za dwa tygodnie. Nie wiem jeszcze, jaki będzie temat. Bo staramy się poruszyć coś na pewno ciekawego i skapującego, dającego do Ja bym zaapelował, zaapelowałbym nawet do słuchaczy, jeżeli mam jakieś pytania, czy koncepcje dotyczące audycji, niech je przekazą. Postaramy się rozwinąć poruszone tematy, bo wiemy, że yy, nasze audycje mogą być dość yy, zawiłe i niezrozumiałe, ale zmierzają do sedna, musicie nam uwierzyć na słowo. Dokładnie. Przypominam nasz mail, to jest inframałpa.epoczta.pl e, Musicie też z nami się komunikować na forum naszym. Odnośnik do forum znajdziecie na naszej stronie www.infra.org.pl Także bardzo serdecznie zapraszam. Dziękujemy za wszystkie komentarze, które dajecie na portalu Radio, Radio Wolne Media i zachęcam też do komentowania audycji na naszym forum i na stronie.